Opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie Ci ślinka. Witam serdecznie w 52. odcinku podcastu o piwie. Za mikrofonem tradycyjnie bania. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony belgijskiemu piwu Enam Triple. Jest to piwo górnej fermentacji, które refermentuje dodatkowo w butelce. Triple sugeruje nam, że jest to piwo mocne i rzeczywiście ma 8,5% alkoholu. Wlane jest do butelki 0,33 litra, która ma kształt tak zwanego bączka. Są to jedne z moich ulubionych butelek, dlatego cieszę się, że właśnie do takiej jest wlane. Piwo posiada czarne etykiety. W sumie to jest e, jedna etykieta od piwa, druga z tyłu taka malutka, biała, to jest polskiego importera. Importerem tego piwa jest Piwo.com. Możecie odwiedzić tą stronę i zapoznać się z ich ofertą. Polski importer pisze Piwo jasne górnej fermentacji, skład woda, jęczmień, pszenica, chmiel, drożdże, cukier. Po belgijskim triplu możemy się spodziewać tego, że będzie on dosyć wyrazisty w smaku, mocno nagazowany, mocno przyprawowy, lekko chmielowy. Może być ciekawie. Powinien być piwem jasnym, z pójną pianą. Jak to się okaże, zobaczymy. Takie najbardziej znane na świecie triple, no to są oczywiście przedstawiciele browarów trapistów. O tych piwach też będą odcinki, no ale to gdzieś dopiero we wrześniu, w październiku. Ale będą, czekajcie, czekajcie. Posłuchacie jeszcze o prawdziwych piwach. Dzisiaj taki wstęp do tego, co nas czeka na jesień. Piwo jest przeterminowane. Półtora miesiąca. No, mam nadzieję, że niespecjalnie to mu zaszkodzi. Belgijskie piwa mają raczej, zwłaszcza te mocne, mają raczej długie terminy przydatności, czasami nawet sięgające 10 lat. I faktycznie można w sklepach znaleźć piwa, które w tym momencie na przykład są ważne do 2020 roku. No. Nie wiem jak to się dzieje, oni nie pasteryzują tych piw, nie utrwalają ich w żaden sposób, a mimo to piwa potrafią stać latami i nie psuć się, a nawet nabierać lepszego smaku. No mam nadzieję, że ten mój ename nie, nie popsuł się, no ale to dopiero ocenimy za chwilkę. Piwo było drogie, no ale jak to z reguły belgijskie piwa do tanich nie należą, ten był raczej z tych najtańszych tripli nawet 10 zł nie kosztował. No ale to było już ponad rok temu. Kupiłem kiedyś to piwo i jakoś odłożyłem na półkę. No i sobie leżało, zapomniałem o nim. No i dzisiaj przed dzień na skosztowanie. Piwo posiada na dole butelki osad drożdżowy. Oczywiście ten osad przez ten rok leżakowania sobie bardzo dokładnie opadł. Ja postaram się dzisiaj nalać sobie piwo tak, żeby no, nie wstrząsnąć nadmiernie butelką, ale jakoś też nie będę specjalnie uważał na to, żeby osad mi się do szklanki nie dostał. Piwo jest zakapslowane dedykowanym kapslem. Jest to złoty kapsel z napisem Ename Triple. Piwo pochodzi z browaru Roman. Adresu nawet nie będę się Wam starał przeczytać, ponieważ no, nie chcę kaleczyć. No to co? Wszystkie potrzebne informacje znacie. Ja biorę się za otwieranie piwa, no i zobaczymy, czy przeczekanie terminu ważności to był rozsądny pomysł, czy to jednak była głupota i piwo się zmarnowało. Udało się otworzyć, piwo nie śmierdzi, czyli mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Piwo ładnie się wlało do szklanki, no i muszę wam powiedzieć, że wygląda imponująco. Ma taki jasno pomarańczowy kolor. Piękną białą pianę, która urosła do centymetra. Teraz troszkę zmalała, tak powiedzmy do 3 mm. No ale średnica mojego kielicha no to jest, myślę, jakieś 10-15 cm, czyli, e, czyli tej piany jest naprawdę bardzo dużo. Jakbym w losie do jakiejś węższej szklanki, no to podejrzewam, żeby była na kilka cm wysoka. Piana jest zwarta, gęsta, składa się z małych oraz średnich pęcherzyków, no i wygląda naprawdę dostojnie. Piwo mocno gazuje, to widać od razu, liczne bąbelki uciekają ku górze. Pachnie intensywnie, zapach jest mocno alkoholowy, jest lekko owocowy, ja bym powiedział, że pomarańczowy. No, taki ciekawy. Zapachu chmielu za bardzo nie wyczuwam. No, wcale go nie wyczuwam. Ciekawe jak to będzie w smaku, no, w zapachu go nie ma. Piwo pachnie lekko, ale tak naprawdę bardzo lekko karmelowo. No i to jest chyba wszystko, co mi się udaje wyczuć. No, jak na tripla, to ten zapach jest ubogi troszkę wybrakowane, ale zobaczmy jak to jest ze smakiem. No takie lekkie pomieszanie z poplątaniem. Piwo jest e, i gorzkie, i alkoholowe, i kwaśnawe. No takie może nie tego się spodziewałem, ale być może to, że termin ważności już minął ma tutaj jakiś wpływ. Piwo ma tak jakby dwie warstwy goryczki. Jedna taka leciutka goryczka pochodzi od chmielu, druga taka naprawdę mocna, bierze się z alkoholu, ale to nie przeszkadza, to nie jest taki alkohol jak na przykład w polskich jasnych, supermocnych piwach, gdzie bierzemy łyk i nas aż odrzuca od tego piwa. tutaj jest przyjemna ta goryczka alkoholowa czuć wyraźnie moc tego piwa, ale nie wiem, mnie przynajmniej to nie przeszkadza. Pasuje. Według mnie jest, jest w porządku. Piwo jest lekko kwaskowe, ale nie sądzę, żeby ten smak był z powodu tego, że piwo się nadpsuło. Być może to piwo nie powinno być aż tak bardzo kwaskowe, ale myślę, że można to w jakiś sposób zaakceptować. Ta kwaśność tego smaku, no jest taka lekko cytrusowa. Nie jest to oczywiście jakiś taki cytrynowy posmak, raczej takiej lekkiej pomarańczy, takiej niedojrzałej. Coś w tym stylu. Wysycenie tego piwa jest bardzo wysokie i takie właśnie powinno być. Ten styl tego wymaga. No i tutaj na metriple doskonale się wpisuje. Myślę, że wysycenie i piana to są jedne z lepszych stron tego piwa. No w smaku trochę brakuje, zapach jest ubogi. Piwo nie jest oczywiście ani troszeczkę słodkie. Ename Triple, no to może nie jest najlepsze piwo na rozpoczęcie swojej belgijskiej piwnej przygody. Jednakże nie sądzę też, żeby było jakimś piwem najgorszym. No ale każdy musi ocenić, czy, czy jest warte tych 10 zł. No i ja muszę powiedzieć, że gdybym miał ponownie wydać te pieniądze? No to już raczej nie natopiło. Bym celował w coś innego. Jestem ciekawy, jak smakuje blond, jak smakuje dubel. Być może są znacznie lepsze. Triple nie jest zły. No ale trzału też nie robi. Naprawdę mając na szykując się na belgijskie mocne piwo, no spodziewałem się czegoś lepszego. Zawsze, zawsze pozostaje jednak taka świadomość, że piwo pochodzi z Belgii, że piwo jest refermentowane, że w to piwo no, włożono trochę składników i, i to jest zawsze coś innego niż polskie jasne, pełne. No ale czy jest lepsze od wszystkich jasnych, pełnych? No, jak sobie przekalkuluję, że za tą samą cenę bym mógł mieć 4 czy 5 lubuskich. No to myślę, że tamte piwa są, są chyba lepsze. Chociaż to też nie tak nie można tego porównać. Piwo wlało mi się tak, że jest lekko mętne. No ale absolutnie mi to nie przeszkadza. Ja lubię zmętnienie w piwach. Myślę, że dzisiaj taki króciutki odcinek, bo nie ma za bardzo o tym piwie co opowiadać. No jest po prostu średnie. Myślę, że ocena 6 punktów będzie odpowiednia, ponieważ no, tragedii nie ma, szału też nie ma, no a jest tu zawsze coś innego niż y, zazwyczaj próbowane przeze mnie piwa. Mam nadzieję, że na jesieni y, wszystkie triple, które będę omawiał będą o niebo lepsze. No, jak będzie zobaczymy. A czy wypiliście jakiegoś tripla? A może gustujecie w jakichś innych belgijskich piwach. Dajcie znać w komentarzach na stronie opiwiewordpress.com Możecie też napisać coś na ścianie podcastowej na facebooku facebook.com Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Jak zawsze mówił Bania. Do usłyszenia w kolejną sobotę. Na razie.